Wybiła 17. Zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji akademickiej. Studencki patrol na 98 i 6. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Grumowicz, a prowadzi Marta Broda. Jeszcze czeka nas wspólna kolejna godzina. Już za chwilkę, by o 17.10 porozmawiamy z panią magister Aleksandrą Sarbą z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o lipedemię. O chorobie, która często bywa mylona z otyłością, przez co może długo pozostawać niezdiagnozowana. I troszkę przybliżymy wam e, właśnie temat tej choroby, bo mam wrażenie, że dosyć mało, mało się o niej mówi. A o godzinie 17.30 pogotowie językowe pani profesor Haliny Zgłukowej. Dzisiaj porozmawiamy o coraz większej liczbie wtrąceń w mowie, o wtrąceniach typu jakby rozumiesz ten tego po prostu. Oj, myślę, że dużo tego w języku e, niestety obecnie występuje, także koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilkę będzie jeszcze przypomnienie o konkursie i patrolujemy oczywiście do godziny 18.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 Ubijaliśmy ich wierowcy. Obaleni kurde martwa, bajkami strzeliśmy chłopy. Ubijanie wina w sadzie ta zjadka to wcale nie są. Nie są wzdury. Nie są wzdury, moja miła. To złączyło nas na zawsze. Nie są wzdury. Dajcie skochowam wciąż. Przed facetem w garniturze i krawacie Twoje ciągle kusi wąż. Tłustym mi dojrzałym jabłkiem z nasionami. Jeszcze się nie damy, nie. Przyjdzie drugie naprowadza wam pod kasztanem. Odnowimy przysiąg Wypalimy faję z Indianami, bo wciąż pamiętam ten pakarsnik, Gołędniku dałaś mi Na palcu z tym proszku Na obietnie leśny znowu Pijami biliśmy hitlerowców Opaleni dużem lat, a pańkami Strzelaliśmy głupy Upijanie wina w stadzie Pas dziadka to wcale nie są To wcale nie są z góry Dokąd stop Pójdziemy dziś? pójdziemy dziś Dokąd pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś. Hej! Dokąd stop? Dziś, dziś. Dokąd stop? dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś, kay. Dokąd to dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pierwsza godzina naszego patrolu już za nami. Czas leci bardzo szybko, a ja nadal czekam na Wasze odpowiedzi w dzisiejszym konkursie. Wygrać można podwójną wejściówkę na niedzielny koncert Michaela Pipokinchy i jego kwartetu. Jest to wybitny brazylijski basista, kompozytor i producent. Koncert odbędzie się w niedzielę, 19 kwietnia w klubie Blue Note o godzinie 19. Jeżeli taką podwójną wejściówkę na niego chcecie zgarnąć, no to odpowiedzcie na pytanie, jaki rodzaj sztuki jest Waszym ulubionym i dlaczego, czy to może muzyka, jakaś rzeźba, malarstwo, co tam Wam w duszy gra, e, te SMSy wysyłajcie na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź właśnie na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. Na Wasze odpowiedzi czekam do godziny 18, a koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł. Autopromocja.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 Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Get yourself locked in to bump and grind. Od połamanych elektronicznych rytmów do hip hopowej ulicy i klimatycznego RB. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 i 6. Autopromocja. Radioafera rokowo i alternatywnie. Przedemną wizje, w których zaraz wszystko skończy się. Nawet gdy zamknę oczy, widzę nadchodzący kres. Nie wybrzmiewa żadna... Zaguszu prośbę Tematem naszej drugiej dzisiejszej rozmowy jest lipedema, choroba, która dotyka głównie kobiet i wpływa nie tylko na wygląd ciała, ale przede wszystkim na zdrowie i codzienne funkcjonowanie. O tym, czym dokładnie jest ta choroba i jak wygląda droga do diagnozy i leczenia, opowie nam pani magister Aleksandra Sarbas, z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałabym zapytać właśnie, bo osobiście nie słyszałam też wcześniej o tej chorobie, co potwierdza tezę że warto tutaj świadomość u ludzi o niej zwiększać. Skąd się u Pani wzięło zainteresowanie naukowe tą chorobą? Pierwszy raz o tej chorobie dowiedziałam się około trzy lata temu w czasie przeprowadzania akcji z okazji Dnia Kobiet na Uniwersytecie Medycznym w Klinice Chirurgii Naczyniowej, gdzie badaliśmy studentki Uniwersytetu pod kątem przewlekłej niewydolności żylnej i w trakcie tych badań okazało się, że około 30% studentek cierpi na lipedemę, a niestety nie były w większości świadome tej choroby. No wydaje mi się, że to jest dosyć wysoki procent, jak na takie badanie z okazji Dnia Kobiet. To też pokazuje wagę tego typu akcji. To czym w zasadzie ta choroba jest? Lipedema jest przewlekłą i postępującą chorobą podskórnej tkanki tłuszczowej. Występuje niemal wyłącznie u kobiet. Szacuje się, że cierpi na nią od 11 do aż 19% kobiet na całym świecie. Charakteryzuje się ona symetrycznym i bolesnym rozrostem tkanki tłuszczowej. Najczęściej w obrębie kończyn dolnych, rzadziej ramion. Ehm, oprócz tego e, charakterystyczne jest oszczędzenie e, stóp oraz rąk. E, I co istotne, nie jest to taka zwykła tkanka tłuszczowa. Ma ona inną strukturę, jest ona bardziej włóknista, jest przede wszystkim bolesna i niestety oporna na dietę i aktywność fizyczną. Skąd się bierze taka choroba? Jest to choroba o podłożu genetycznym i jest silnie związana z gospodarką hormonalną. Najczęściej pojawia się lub nasila w okresie silnych zmian hormonalnych, takich jak na przykład okres dojrzewania, ciąża czy menopauza. Mhm. Powiedziała Pani, że głównie ta choroba właśnie dotyczy kobiet. Czy tutaj podchwytując ten okres zmian hormonalnych, czy na tę chorobę są podatne jakieś kobiety w najbardziej w jakiejś konkretnej grupie wiekowej, właśnie takie młodsze kobiety? Nie, tak naprawdę zazwyczaj przypadki, w których ta choroba najczęściej, naj, najwcześniej się objawia, to właśnie okres dojrzewania, czyli na około 16-17 lat. Rozumiem. A jakie są objawy tej choroby? Co może, co może tak zaniepokoić nas właśnie, żeby zainteresować się tym, czy, czy może jesteśmy, czy może ta choroba u nas się rozwija? Oprócz tego, co wcześniej wspomniałam, to lipedema przede wszystkim nie jest problemem jedynie natury estetycznej. Pacjentki często latami zmagają się z dyskomfortem czy bólem, których przyczyn nie znają. Do takich najczęstszych objawów zaliczamy to, co wcześniej wspomniałam, czyli to zwiększenie objawów obwodu kończyn dolnych czy ramion, z taką charakterystyczną granicą pomiędzy nieobjętymi chorobą częściami ciała, czyli właśnie rękoma czy stopami. Oprócz tego pacjentkom towarzyszy również dyskomfort, uczucie ciężkości, ból, nadwrażliwość na dotyk, tkliwość. Często też występują tendencje do powstawania śniaków, a także oporność, tej chorobowo zmienionej tkanki na y, różne metody odchudzania. Często występuje również, y, występują również guzki, takie pod skórą, y, a w bardziej zaawansowanych przypadkach również ograniczenia ruchowe. Y, I tak jak też wspomniałam, lipadema jest problemem dotyczącym nie tylko ciała, ale, y, ale również y, samopoczucia i jakości życia. Rozumiem. To jeżeli takie, powiedzmy, niektóre z tych objawów, jakieś takie niepokojące sygnały, które Pani wymieniła, byśmy zaobserwowali u siebie lub u naszych bliskich, to yy, jaka jest tutaj droga do jakiego lekarza, do, do jakiego miejsca najlepiej zwrócić się w, w celu potencjalnej diagnozy? Niestety, nie dysponujemy obecnie jakim jednym testem czy jednym narzędziem diagnostycznym, które umożliwiłoby nam jednoznacznie potwierdzenie lipidemy. Yy, dlatego diagnostyka opiera się na yy, wywiadzie oraz na badaniu fizykalnym. Dodatkowo uzupełniająco stosuje się badanie ultrasonograficzne albo analizę składu ciała. I tutaj ważne jest też zróżnicowanie lipedemy z innymi chorobami, do których jest ona podobna, czyli obrzęku limfatycznego albo otyłości, ponieważ każda z tych chorób wymaga zupełnie innego leczenia. A Jeśli chodzi o specjalistów, którzy się tym zajmują, to najczęściej są to flebolodzy. Rozumiem. A jakie właśnie są y, takie podstawowe zalecenia dotyczące leczenia? Czy to jest w ogóle choroba, którą uda się w pełni wyleczyć obecnie? Niestety nie. Jest to choroba genetyczna, dlatego nie jesteśmy w stanie jej całkowicie wyleczyć. Leczenie skupia się tak naprawdę na łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia. Wykorzystujemy tutaj tak naprawdę głównie kompresjoterapię, czyli stosowanie odzieży kompresyjnej, odzieży uciskowej. Aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, która przy okazji nie będzie obciążeniem dla stawów, czyli pływanie albo spacerowanie. Dieta odział w przeciwzapalnym, czy manualne drenaże limfatyczne. Oprócz tego w bardziej zaawansowanych przypadkach rozważa się również liposukcja. I ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem terapii moim zdaniem jest właśnie to wsparcie psychiczne dla pacjentek, ponieważ choroba wpływa również na, jak wcześniej wspomniałam, na ich samopoczucie, ale także na relacje społeczne. Czyli takie kompleksowe działania na wielu polach tutaj warto byłoby wdrożyć. Jak według Pani możemy zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą tej choroby? Ponieważ no tak jak już powiedziałyśmy, tak jak Pani na początku wspomniała podczas tutaj takiego badania z okazji Dnia Kobiet wyszło, że aż 30% studentek tę chorobę ma, no to wydaje mi się naprawdę dużo i że tak powiem no strach pomyśleć, co by było gdybyśmy takie badania na szerszą skalę tutaj przeprowadzili. Jak według Pani nie możemy zwiększyć świadomość społeczną tutaj? Myślę, że świadomość w kontekście lipidemii jest bardzo kluczowa i sądzę, że powinno się to odbywać na wielu poziomach. Przede wszystkim na, um, powinno się opierać na edukacji specjalistów medycznych, w tym zarówno lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, pielęgniarki, elektrodiologów. Tak naprawdę im więcej specjalistów um, medycznych usłyszy o tej chorobie, tym większa szansa, że chociaż jedna pacjentka będzie um, Otrzyma, otrzyma szybciej diagnozę i e, będziemy mogli wdrożyć u niej e, odpowiednie leczenie, które poprawi jej jakość życia. E, sądzę, że istotne jest również e, przekazywanie rzetelnych informacji w mediach, e, żeby e, osoby niezwiązane z medycyną były też e, w stanie... E, otrzymać rzetelne informacje. Przede wszystkim ważne jest również tworzenie takich sieci wsparcia dla pacjentek i ich bliskich. Uważam, że zrozumienie, że lipedema to choroba, a nie tylko kwestia dyscypliny, może realnie pomóc pacjentkom w uzyskaniu lepszej jakości życia. Zdecydowanie tak, czyli z tego co pani mówi, tutaj jesteśmy obecnie jeszcze na takim etapie, że lekarzy, specjalistów jeszcze trzeba tutaj mocno doedukować w tym, w tym kierunku, nie tylko nas jako społeczeństwo. Wspomniała też pani, że jest to choroba no, podobna właśnie do różnych e, innych chorób, tak? na przykład właśnie do, do otyłości. Czy są jakieś takie różnice? kluczowe, powiedzmy, które można wyłapać pomiędzy tą chorobą, a innymi chorobami, żeby je rozróżnić? E, tak. Jeżeli chodzi na przykład o e, różnicę pomiędzy lipedemą a obrzękiem limfatycznym, e, to obrzęk limfatyczny zazwyczaj jest, e, obejmuje jedną e, kończynę. E, lipedema jest symetryczna. E, a w przypadku różnicowania lipedemy z otyłością e, otyłość obejmuje jednak całe ciało, a lipedema często tylko wybrane. Partię i widać taką charakterystyczną właśnie granicę pomiędzy zdrową mm, częścią ciała a tą objętą chorobą. Oczywiście jest to też trudne, ponieważ y, często zdarza się, że te jednostki chorobowe współistnieją u jednego pacjenta. Y, dlatego też y, wtedy leczenie musi być spersonalizowane pod tą konkretną pacjentkę. Rozumiem. Myślę, że dużo już sobie tutaj dzisiaj powiedzieliśmy i bardzo dobrze, że Pani przybliżyła naszym słuchaczom ten temat. No i rozmawialiśmy dzisiaj z Panią Magister Aleksandrą Sarbą z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o lipedemię. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. ski patrol radia afera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 Wiosenny chóru Politechniki Poznańskiej Volantes Sony już 24 kwietnia o godzinie 18. Wstęp jest wolny, ale należy sobie zaklepać wejściówki. Także, jeżeli ktoś na taki wiosenny koncert naszych Volantesów ma ochotę, no to koniecznie wchodźcie na stronę Politechniki Poznańskiej. Tam znajdziecie link do w zasadzie nawet nie link, tylko adres mailowy, na który należy wysłać swoje zgłoszenie rezerwacji miejsca. Macie na to jeszcze tydzień, bo rezerwacja miejsc trwa do 22 kwietnia. No i oczywiście na koncercie będzie dużo pięknej muzyki. Od muzyki klasycznej po współczesne aranżacje. Także taki Wiosenny miks nam tym razem Wolantesi zaserwują. No i przypominam, że koncert się odbędzie 24 kwietnia o godzinie 18 w auli imienia profesora Jerzego Dębczyńskiego w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2. Szaleć Być nikim Szaleć 30 już za chwilkę na zegarach, a to oznacza, że pora na pogotowie językowe. I w dzisiejszym odcinku tej audycji pani profesor Halina Zgłukowa nam troszkę opowie o tym, co sądzi o coraz większej liczbie wtrąceń w nowoczesnej mowie. Pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z Polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Alina Zgłukowa. Środa, godzina 17.30. Pani profesor, dlaczego w mowie pojawia się coraz więcej wtrąceń, typu jakby w sensie? Od pani, rozumiesz i wiele takich mm -hmm. innych. Pasz, I, po prostu prosto. bierze się to chyba też, yy, po pierwsze, ja na razie wyjaśnię dlaczego, bierze się to stąd, że zamiast zrobić małą pauzę, to ludzie zagłuszają ciszę tę pauzę właśnie tym, jakby w sensie rozumiesz yy, i tak dalej, i tak dalej takich, słow, takich słów używają. Znowu yy, można by się przyjrzeć tym yy, dwóm wyrazom, mianowicie te, o które Pani pyta jakby, czy w sensie jakby, to jest po pierwsze spójnik złożony od jak i by i wyraża on niepełne czy zbliżone podobieństwo między pewnymi treściami. Jest tak chudy, jakby tydzień nic nie jadł i to jest poprawna forma bo to tak jakby y, wyglądał, jakby kilka nocy nie spał. No mamy tu formę spójnikową i to jest poprawne. To jest pierwsze takie znaczenie słowa jakby i tu nie mamy żadnego zastrzeżenia. Drugie znaczenie to jest rozpoczyna zdanie podrzędne, wyrażające związek czasowy albo warunkowy. Właśnie te przykłady, które też były bliskie temu, które podałam, albo jakby jak, tu przykład, jakby do ciebie się odezwał co i tak to on przyjmie tę informację Znaczy albo poinformuj mnie o tym że się do ciebie odezwał w tym znaczeniu. Jakbyś miał ochotę to odwiedź mnie w niedzielę. I to jest forma oczywiście poprawna. Natomiast jakby to, to był spójnik a drugie zna, znaczy nie tyle znaczenie czy drugi jako część mowy występuje jakby jako partykuła partykuła, która wyraża niepewność mówiącego wobec pewnych rozumianych czy wypowiadanych treści wyrazu i tu ona występuje bardzo często, no wiesz, tak jakby ale my nie jesteśmy pewni i, i, to, i to właściwie może być poprawne natomiast jeżeli zaczynamy mówić jakby jakby co drugi, trzeci wyraz, to to niewątpliwie jest niepoprawne nadużywane jest przez osoby, które właśnie unikają um, dosłownie sprecyzowania tego, co mają do powiedzenia. To znaczy nie chcą być może do końca powiedzieć tego, co mają, ale by, no wiesz, jakby tak, no, rozumiesz, prawda? Więc to są te, wiesz, rozumiesz i tak dalej, to są te puste słowa, które wtrącamy do naszych wypowiedzi. Podobnie w sensie, to jest brak yy, precyzji, nadużywanie też pewnych, pewnej dosłowności, wiesz, w tym sensie, ale w jakim sensie? Ja oczekuję Na ten sensie wymaga Doprecyzowania pewnego Oczywiście y, samo słowo sens Pochodzi od łacińskiego sensus Czyli zasadnicze Znaczenie czegoś y, Wymowa czy treść Czyli sens to ma Konkretny, ale w sensie ma już właśnie do powiedzenia, w jakim sensie. Istotny, a ma to znaczenie też takie, w sensie to istotny, ważki, jasny, określony, który ma jakiś sens mówić, ale zauważmy, że mówimy o niektórych osobach, że mówi bez sensu, czyli nie ma żadnej treści. Mhm. No i wtedy to, to, albo coś straciło sens, ileś teraz osób mówi, że moje życie straciło już sens. I wtedy jest to poprawne, ale w, ty, w tych wypadkach, o, które tu, o których tu rozmawiamy, to jakby czy w sensie, w tym sensie, czyli nie ma właściwie poprawności w, nad, w używaniu, to jest nadużywanie tych dwóch sformułowań, a takich sformułowań, czy tam wyrazów, czy wyrażeń jest dużo więcej. A tak samo jak mamy te słynne, że, yy, jak się zastanawiamy, to, to są te jęki namysłu, tak. to tak samo właśnie to, te słowa jakby w sensie też by można podpiąć trochę pod te tak, jęki tak. właśnie w takiej rozmowie, kiedy to są te no przerywniki No to Tak jakby wiesz, no, no, tak jakby to, to, rozumiesz, nie? To tak. ja jakby wiesz, rozumiesz trzy słowa, które są zupełnie niepotrzebnie użyte w naszej wypowiedzi. Mm -hmm. I Tak jakby jakoś y, dodaję, że to wypowiedź jakby jest dłuższa, ale faktycznie... A nie chcieli się to się podzielili. Tak, to w tym to tak, Dla, dla konkretów, to to tak. by można było to to usunąć potem. Aferowe Pogotowie Językowe Napisz do nas pogotowiemałpaafera.com.pl Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgłukowa członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej Autopromocja Artystyczne podróże międzygeneracyjne Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać Pomiędzy mną a mną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 25 tworów, które wybierasz. Ty. Głosuj na aferacom.pl w zakładce Aferasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20. Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, olotki?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 Gdyby nie to, że znów za moment Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dwa, cztery, 7, mordo przez ten ciąg Czwartków, niedzieli, wtorków, co się tam napa czy Bierz na korpus, po co więcej wiedzieć Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz I weź tam ryju, trzymaj styl, trzymaj fason I nie kozakuj, że niby inną trasą Że niby nie głównym nurtem, niechby nawet brzegiem Co za różnica? Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. To już ostatnie przypomnienie o jeszcze trwającym, ale już za chwilkę się kończącym konkursie w dzisiejszym Studenckim Patrolu. Macie jeszcze niecałe 20 minut, żeby wziąć w nim udział. Do wygrania jest podwójna wejściówka na niedzielny koncert Michaela Kinty i jego kwartetu. To jest wybitny brazylijski basista, kompozytor i producent. Koncert odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 19 w klubie Blue Note. I żeby podwójną wejściówkę na niego zgarnąć, to musicie nam odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi jaki rodzaj sztuki jest waszym ulubionym i dlaczego. To już jest ostatnia szansa, żebyście dali znać czy muzyka, czy rzeźbia, Ba, może teatr, film e, albo taniec, co tam Wam w duszy gra, e, bo na SMS-y czekam do godziny 18 i wysyłać je należy na numer 7148. Dodajcie tam słowo afera, Wasze imię i nazwisko, no i oczywiście odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 zW. Zł. Czekam jeszcze przez, no, troszkę, niecałe 20 minut zostało. E, no i do wygrania jest wejściu w podwójna na niedzielny koncert Michaela Pokinty i jego kwartetu. Too Środek Szkoleń przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej organizuje szkolenie na audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością według ISO 9001-2015. Szkolenie będzie realizowane w cyklu czterech spotkań w formie mieszanej w terminach czerwcowych. Mamy tutaj spotkania w formie zdalnej w godzinach popołudniowych, wieczornych to będą trzy spotkania i jedno spotkanie w sobotę lub niedzielę od godziny dziewiątej do godziny osiemnastej w formie stacjonarnej Szkolenie zakończy się egzaminem na audytora wewnętrznego bezpośrednio po zajęciach stacjonarnych, a po szkoleniu w konsekwencji pozytywnie zdanego egzaminu otrzymają uczestnicy certyfikaty, które zostaną po raz pierwszy wydane w formie mikropoświadczenia. Wszystkie dokładne terminy i ceny znajdziecie na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Zarządzania. Wspomnę tylko, że dla studentów Politechniki Poznańskiej, doktorantów, słuchaczów, e, słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych na jest cena preferencyjna. Warto zapisać się już dzisiaj, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a liczy się, a gwarancją miejsca na szkoleniu jest uiszczenie opłaty, a nie jedynie sam zapis. You know the chronicles the shit that if Mama knew the stress the drama do the text phenomenal rapid fire pecs studio, the abdominal you bastard liars me who's the honorable bathed and clothed up shaved and close cut restrained from temptation was from both nuts <laughs> now in the physical form verbalized through the scriptures I was biblically born as Iya Jeremiah conceived through the blunt fire on Kawasaki can up on one tire well respected gel connected got the method for them pretty females perfected Sure. Very few floors, heavy shabby, two doors Candy painted to give a nigga the blue balls Pause, this the life I chose The thick, the 360, the ciphers closed Come on, come on The four is real sickness, contagious <laughs> Here I come, Daisy it's <laughs> there you go, still, I don't have to run no game, I've done no stuff <laughs> Young and gifted, my tongue's prolific In the beach, bungalow is how I bung in Christmas, put a on summer flow From the hungriest district, switch kicks, crisp when I come to them picnics, play slow Paper chase stack and lay low, Range Vogue, tinted all black, the same old Psychic mind, bites his bombs, them tempting new leaf For my life, a crime, no concerns with new beef, who's as nice as I'm, it's confirmed from few feet, I'm still a sniper, blind, blind, built my fame, Spilled My pain, politic and deli still trying to milk the game. It's obvious that I'm real rap skills, remain, main. I took some change and I'm still the same. The same. <laughs> the format is real sickness, contagious. <laughs> Here I come, Daisy, Z. Day -Z said you go, still I don't have to run no game. I've done those stuff. Uh, learned the system, wrote some ism. Jotted my Jews down like journalism. How I'm a now, it emerged the wisdom. A pilgrim, prophesied, putting words to wisdom. Relating, I Adam Clayton in manifestation. Patient, meditating with the man animals. Waiting, pacing, like an inmate that sealed his fate. Let some years escape, but I'm still in shape. I'm chilling, deeply rooted, A beast with music from best out to the east. I'm too at peace to lose it. Beloved, I still does it. We Off a trump budget, fresh out of bloomies with the Louie luggage. <laughs> the the four, Mac is real sickness, contagious. <laughs> here I come, Daisy, Daisy. <laughs> There you go, there you go. <laughs> How we get down, <laughs> get down. The, the, the four, Mac is real sickness, contagious. <laughs> here I come, Daisy <laughs> <laughs> There you go, there you go. How we get get down, <laughs> Daisy down, <laughs> Here I come, Daisy, come, Daisy. here I see, rock come, <laughs> Daisy You go. Here I, here I, here I how we get down, drop down, drop down, down, drop koniec dzisiejszego studenckiego patrolu. Jeszcze jedno ogłoszenie od Politechniki Poznańskiej z racji, że wiosna w pełni i pogoda robi się coraz piękniejsza, to Politechnika Poznańska serdecznie zaprasza wszystkich studentów do udziału w wyjątkowym ekospacerze po kampusie z panem kanclerzem doktorem Łukaszem Kalupą. Ten ekospacer odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia. Potrwa od godziny 13 do godziny 15, a miejsce zbiórki jest przed budynkiem Centrum Wykładowego. Podczas tego spaceru będzie możliwość odkrycia nowoczesnych rozwiązań ekologicznych oraz najciekawszych budynków, które naszą przestrzeń akademicką kształtują. Będzie oczywiście także możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy z panem kanclerzem, także niech, niech przegapcie tej okazji, aby zobaczyć jak nasz Politechniczny Kampus staje się coraz bardziej zielony i innowacyjny. Żeby się zarejestrować wejdźcie na stronę Politechniki Poznańskiej i możecie tam zarejestrować za pomocą QR kodu. Decyduje kolejność zgłoszeń, także serdecznie zapraszamy w imieniu Politechniki Poznańskiej na to wydarzenie. Nasz dzisiejszy studencki patrol dobiega końca. Do zwycięzcy konkursu odezwa się po programie, a dzisiejszy patrol realizowała Olga Grumowicz i prowadziła Marta Broda. Do usłyszenia już jutro w czwartkowym studenckim patrolu. Dziękujemy, że byliście z nami. Siedem. Pora na serwis informacyjny. Aleksander Szwarcy. Zapraszam. Tor Poznań zamknięty. Decyzja podjął Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie skarg okolicznych mieszkańców dotyczących przekroczenia norm hałasu. Katarzyna Sakowska z firmy Sport Drive, organizującej wydarzenie na Torze Poznań, mówi, że na jesień miała zosta zostać tam zorganizowana impreza pod egidą FIA. Na jesień mamy zaplanowany europejski finał konkursu Best Young Driver, konkursu prowadzonego przez FIA, czyli to jest największa federacja automobilizmu na świecie i my jesteśmy organizatorem konkursu dla bezpiecznych młodych kierowców. Na że Poznań organizuje się w sezonie wydarzenia i szkolenia poświęcone bezpiecznej jeździe, gdzie szkoli się nie tylko chętnych ludzi, ale też i służby. O sporcie na 98,6. W niedzielę odbędzie się 18. Poznań po maraton. W tegorocznej edycji wystarczy 14,5 tys. Biegaczy to najwyższy wynik w historii imprezy, jak mówi dyrektor biegu Łukasz Ma W tym roku w środkowie zobaczymy gwiazdę światowego formatu izraelkę kańskiego pochodzenia Johan Sepp która wygrywała m.in. maraton w Tokio. Była na podium maratoniu tak słynnego jak Nowy Jork czy Londyn. Jej rekordowy to 2 godziny 17 minut. W tegorocznej edycji zmieni się zarówno godzina biegu z 10 na 9, jak i jego trasa. Została ona zmodyfikowana ze względu na liczne duże remonty we wschodniej części Poznania. Między innymi zniknie kilkusetmetrowy podbieg ulicą Roosevelta do mostu teatralnego. Park Wilsona i Zajezdnia na, na Madalinie zostaną zmodernizowane. O szczegółach mówi Natalia Sz Szwarc-Gosiewska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, czyli przystanki rewitalizacji Madalina i Wilson, wspólny tor społecznej energii, kultury, międzypokoleniowej integracji, dotyczy dwóch bardzo ważnych dla miasta i dla obszaru rewitalizacji dwóch dzielnic, czyli Wildy i Łazarza. I w ramach tego projektu mają zostać odnowione zarówno muszla koncertowa, jak i fontanna oraz dzieleń towarzysząca przymuszli koncertowej. Miasto otrzyma na modernizację tych lokalizacji aż 51 milionów złotych dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone także na działania społeczne i kulturalne związane z funkcjonowaniem tych przestrzeni, tematy które nas łączą. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zakazu nocnej i sprzedaży alkoholu. Tematem dyskusji jest zarówno to, czy taki zakaz zostanie wprowadzony w sklepach i na stacjach miezenowych na terenie miasta, jak i tego w jakich godzinach by on obowiązywał.